Mowa tutejszych Polaków z nielicznymi wyjątkami jest podobna do narzecza, który mówi całe Wilno i Wileńszczyzna, a dawniej mówiło całe Wielkie Księstwo Litewskie. Jest to mowa śpiewna i bardzo odrębna, z domieszką białoruską, miękka i o bardzo silnym przeciąganiu sylab. Ale piękna jest ta mowa naszych braci Polaków z Litwy. Odzywają się w niej i przypominają czasy przeszłe Wielkie Księstwo Litewskie złączone wspólnie z koroną polską. Parę miesięcy później, w tragicznych i ciężkich dniach wrześniowych, poznałem jeszcze bliżej Polaków z Litwy. Okazali się oni wprost wspaniali. Nie było takiej ofiary, jakiej nie byliby gotowi złożyć dla Polski. Tysiące bezimiennych Polaków z Litwy dzieliło się często ostatnią kromką chleba z nieszczęśliwymi uchodźcami z Polski, a przede wszystkim z żołnierzami polskimi, którzy uszli do Litwy przed niewolą sowiecką. Mieszczaństwo polskie z Kowna przygarnęło najzupełniej bezinteresownie tysiące Polaków z narażeniem się władzom litewskim, ofiarowując gościnę, przytułek, a niejednokrotnie i cywilne ubrania i ukrycie żołnierzom polskim, wędrującym w tym czasie, choć nie było ich wielu do Francji, do Armii Polskiej generała Sikorskiego, aby walczyć z Niemcami. Wielu młodych Polaków z Litwy poszło razem z nimi. Towarzystwo Polskie Pochodnia i Kowieńskie Gimnazjum Polskie urządzały w karnawale roku 1939 swoje własne zabawy, połączone z amatorskimi przedstawieniami teatralnymi i popisami muzykalno-wokalnymi, deklamacjami i temu podobne. Były to niezwykle miłe wieczory. Dostarczały one nam licznych wyrażeń i przywoływały wiele przyjemnych wspomnień. Młodzież Polska na Litwie... Nieznająca życia młodzieży w Polsce po 1918 roku, we własnym państwie niepodległym pachniała jak młody las sosnowy żywicą, świeżym, idealistycznym patriotyzmem. Atmosfera ich zebrań i wieczorków przypominała mi do złudzenia czasy szkolne mego pokolenia w zaborze rosyjskim. Czasy tajnych kółek samokształcenia i pracy w niepodległościowych organizacjach, kiedy zbieraliśmy się w niedzielę i w dni świąteczne konspiracyjnie małymi grupkami, aby uczyć się niesfałszowanej przez rosyjskiego zaborce historii i literatury polskiej. Podobnie działo się i obecnie w środowisku młodzieży polskiej na Litwie. Panował tu pomiędzy tą młodzieżą duch konspiracyjny, młodzi Polacy na Litwie nie mogli jawnie manifestować swej polskości i swoich gorących uczuć dla Polski. Szczególnie dodatnio wyróżniła się grupa harcerska w wartościowym ponad pochwały Zespole Młodzieży Polskiej Gimnazjum Kowieńskiego. Harcerze polscy z Kowna we wrześniu i w październiku 1939 roku oddali niespożyte usługi, dopomagając bardzo skutecznie w utrzymaniu łączności między obozami internowanych żołnierzy polskich na Litwie. Wielkim wydarzeniem karnawału 1939 roku był doroczny bal Wojska Litewskiego w kasynie garnizonowym w Kownie. Poszliśmy tam ze szczególną ciekawością, ponieważ chciałem poznać zwyczaje i upodobania towarzyskie elity litewskiej. Opisałem już poprzednio kasyno oficerskie w Kownie, ale okazało się, że nie poznałem jego najbardziej reprezentacyjnych części, a mianowicie ogromnej sali balowej, sali bankietowej, salonów przyległych do tych dwóch sal, czytelni oraz pokojów bufetowych i do gry w karty. Do kasyna Kowieńskiego nasze kasyno garnizonowe w Warszawie ani rozmiarami, ani urządzeniami nie umywało się nawet. W dwupiętrowej sali balowej z balkonami, z których... Dwa służą dla orkiestry. Mogłoby z łatwością tańczyć kilkaset par. Sala balowa może pomieścić bez trudu do tysiąca osób. Bal, doroczny wojska litewskiego w roku 1939, zgromadził w tym kasynie całą elitę towarzyską Litwy. Było na nim około tysiąca osób. W komplecie stawił się rząd litewski z premierem, księdzem Mironasem, na czele... Oraz cała generalicja i cały litewski sztab generalny. Stawił się także miejscowy korpus dyplomatyczny na czele z dziekanem, ministrem Łotwy, Sieją oraz bardzo liczne społeczeństwo kowieńskie. Polacy litewscy z Kowna i okolicy nie byli obecni, nie było również nikogo z polskiego ziemiaństwa. Na oficjalne imprezy nie są oni, jak się zdaje, zapraszani i w ogóle nie biorą udziału w życiu oficjalnym Litwy. Polacy na Litwie, mimo że jest ich tu 250 tysięcy, nie posiadają swojej reprezentacji w Sejmie Litewskim, nie ma ich zupełnie w wojsku i na urzędach cywilnych. Wojskowi i urzędnicy litewscy mający cokolwiek wspólnego z polskością starają się ukryć ten fakt jak najstaranniej przed władzami, aby sobie nie zaszkodzić w karierze służbowej. Na bal przybył też prezydent Litwy, Antanas Smetona w towarzystwie swojej małżonki, pochodzącej z polskiej rodziny Chodakowskich z Poniewieskiego. Przybycie prezydenta było sygnałem do rozpoczęcia tańców. Orkiestra wojskowa, trębacze pierwszego pułku huzarów zagrała starego sztrausowskiego walca. Tańce rozpoczął prezydent Smetona w pierwszej parze z panią Sieją, żoną posła Łotewskiego i dziekana Korpusu Dyplomatycznego w Kownie. Pan Antanas Smetona we fraku z gwiazdą Orderu Witolda i czerwoną wstęgą na torsie koszuli frakowej wyglądał bardzo imponująco. Walc okazał się najczęściej powtarzanym tańcem. Tańczono go dobrze, niezmordowanie i z prawdziwym upodobaniem, nie zmieniając tancerzy i tancerek, aż do chwili umilknięcia orkiestry. Z innych tańców tańczono tango, różne foxtroty oraz polkę, jednak w ujęciu niepolskim ale raczej rosyjskim. Pod sam koniec balu tańczono ludowy taniec litewski, którego nazwy nie zapamiętałem. Przypomina on w dużym stopniu staromodnego kadryla chodzonego jeszcze gdzie-niegdzie poza ściankach szlacheckich na naszych ziemiach wschodnich. Tańców polskich Poloneza, jak i Mazura, nie było w programie balu, chociaż tańczono je na balach dworskich za dawnych czasów nawet w Petersburgu. Publiczność litewska wystąpiła na tym balu w pełnej gali. Panie w sukniach balowych, ogólnie bardzo strojnych i gustownych, a często i kosztownych. Panowie we frakach i w galowych mundurach. Bawiono się bardzo dobrze, swobodnie, ale nie hucznie, jak powiedzielibyśmy w Polsce. Młodsi członkowie Korpusu Dyplomatycznego znajdowali się pod troskliwą opieką szefa protokołu, pana Gierdwajnisa, urzędników MSZ, oraz oficerów sztabu litewskiego, a posłowie państw obcych ze swymi małżonkami weszli od początku balu do grupy rządu. Byli oni proszeni kolejno wraz z żonami do circle utworzonego przy prezydencie Smetonie i jego małżonce. Minister i pani Harwatowa opowiadali mi po balu, że pan Smetona rozmawiał z nimi po polsku, wykazując poprawną znajomość naszego języka, zaś pani Smetonowa z Chodakowskich mówiła... Po francusku i raczej słabo. Należałoby w tym opisie balówkownie złożyć hołd urodzie i wdziękom Litwinek. Kobiety litewskie zasłużyły sobie na to w zupełności, ale pióro moje nie jest dostatecznie biegłe i uzdolnione, aby znaleźć odpowiednią formę i właściwe wyrazy. Panie Indrysjunas, Tubelis, Lozoraitis i Rasztikis, Żony ministra skarbu, byłego premiera, ministra spraw zagranicznych i naczelnego wodza Litwy, wydawały mi się boginiami litewskimi, reprezentującymi odmiany urody i wdzięku kobiet Litwy. Jedną z innych dużych okazji, kiedy byliśmy w salonach kasyna kowińskiego, była uroczysta akademia urządzona przez Towarzystwo Litewsko-Łotewskie z okazji rocznicy niepodległości Łotwy. Akademia ta odbyła się w kilka dni po opisanym balu. Tym razem zebranie było mniej liczne. Zauważyłem, że podobnie jak... W każdej stolicy na sali byli sami ludzie, sami notable miejscowi, nie licząc urzędowych osobistości. Po akademii nastąpiła kolacja przy bufecie, a później tańce. W czasie tej kolacji miałem pospoł z radcą Załęskim dziwną, może nawet zabawną rozmowę z jednym z wyższych urzędników litewskich. Podszedł on do nas... Zapewne po wielu kieliszkach i powiedział po rosyjsku, że chociaż osobiście dopiero teraz nas poznał, zna już nas obu doskonale i od dawna zbrzmienia naszych głosów i sposobu mówienia. Nieco zaskoczony tą niebywałą szczerością zapytałem go, w jaki sposób mogło dojść do posiadania takich szczegółów o nas. Pan O, znam jego nazwisko, odpowiedział zleka jąkając się, mogę dostarczyć jutro. Były te z nagranej rozmowy pana pułkownika z pańską żoną z dnia wczorajszego, w której zawiadamiał ją pan, że zaprosi na śniadanie panów N.N. Obaj z Załęskiem wymieniliśmy szybkie, a wymowne spojrzenie, a więc podsłuch rzeczywiście istnieje na Litwie. Była to szczerość pod wpływem alkoholu, ale też umyślne, celowe ostrzeżenie. — Obróciliśmy obaj z radcą Załęskim całą tę sprawę w żart, proponując panu o, ażeby się z nami napił. Przystał na to bardzo ochoczo. Wiemy, że od początku otwarcia poselstwa polskiego w Kownie jesteśmy wszyscy na podsłuchu telefonicznym. Nie myślałem jednak, że w takiej doskonałej sprawności. Ze wszystkich okazji... W kowieńskim kasynie garnizonowym najbardziej utkwił mi w pamięci i najbardziej podobał się bal urządzony przez Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Kowieńskiego, oficerów rezerwy Wojska Litewskiego. Znalazłem się na nim przez dłuższy czas w stanie regularnego oblężenia przez studentów Litwinów, którzy wyraźnie zamierzali pokonać mnie jako lękasa na polu wytrzymałości alkoholowej. Zaprosili mnie do stołu w sześciu i w ciągu dwóch godzin dwukrotnie zmieniali swoją załogę. Krupnik litewski w kolorach złotym jak bursztyn, wiśniowym jak rubin krążył przez ten czas bez ustanku. Po dwóch godzinach wyzwolił we mnie z tej srogiej, ale raczej przyjemnej opresji szef sztabu generalnego Litwy, generał Czernius, który widząc, co się dzieje, przysiadł się do nas i nieznacznie dał znak, aby studenci odeszli. Spędziłem z nim resztę wieczoru na przyjemnej rozmowie, śmiem twierdzić, w nienagannej formie. W rozmowach prowadzonych tego wieczoru ze studentami litewskimi jeden z nich zapytał, czego właściwie Polacy chcą od Litwy. Czyż Polacy nie rozumieją, że dzisiejsza Litwa nie ma nic wspólnego z dawną historyczną Litwą i że bynajmniej nie zamierza powtórzyć Unii z Polską? — Unia krewska — mówił dalej — była największym nieszczęściem historycznym dla Litwy, ponieważ związała losy państwa litewskiego z nieszczęśliwą polityką Polski, a ponadto doprowadziła do całkowitego wynarodowienia całej kierowniczej klasy litewskiej szlachty, która stała się polską z języka, kultury i poczucia państwowego. Wyraził się przy tym dosadnie. Polska ukradła nam naszych bojarów, naszych kniaziów. To są skutki Unii Krewskiej. Pozostał na Litwie jedynie prosty lud litewski w małej liczbie niespełna dwóch milionów ludzi. Tłumaczyłem jemu i jego kolegom, przysłuchującym się ciekawie i uważnie naszej dyskusji, że idea Unii Krewskiej narodziła się w obliczu wspólnego dla Polski i Litwy niebezpieczeństwa ze strony krzyżaków, Niemców, a dla Litwy ze strony księstwa moskiewskiego Rosji. I że powinno to stanowić łączący nas element w przyszłości. Moje słowa nie bardzo trafiły do przekonania obecnym. Inni studenci litewscy nie poruszali zagadnień drażliwych. Wypytowali mnie o różne dane statystyczne dotyczące Polski, interesowali się w szczególności naszym handlem zagranicznym, zamorskim i wydajnością portów Gdyni i Gdańska. Gdańsk uznawali za miasto i obszar czysto niemiecki pod względem narodowościowym. Niektórzy z nich... Przejeżdżali przez Gdańsk i przez Polskie Pomorze i twierdzili, że są to ziemie zamieszkane wyłącznie przez Niemców, gdzie cała ludność mówi tylko po niemiecku. Naturalnie są to skutki propagandy niemieckiej, to też powiedziałem im, że postaram się o zorganizowanie wycieczki specjalnie dla ich stowarzyszenia celem poznania Polskiego Pomorza i Wybrzeża Polskiego Bałtyku, aby zebrali bezpośrednie, a niepośrednie, jak sądzę, wiadomości o tych sprawach. Przyjęto moją propozycję chętnie, z radością. Wycieczka ta doszła do skutku w czerwcu 1939 roku. Przez cały wieczór rozmawialiśmy mieszanym językiem litewsko-polsko-rosyjsko-niemieckim, oni bowiem mówili trochę po niemiecku i po rosyjsku, a prawie wszyscy przynajmniej rozumieli polski język, ja zaś już się poduczyłem na tyle litewskiego, że mogłem ich rozumieć. Wieczór ten uznałem za bardzo korzystny. Akademicka młodzież litewska, z którą zetknąłem się po raz pierwszy, okazała się mniej szowinistyczna aniżeli sądziłem. Młodzi Litwini, z którymi rozmawiałem, są przedstawicielami pokolenia wychowanego we własnym, niepodległym państwie, w litewskiej szkole i w litewskim uniwersytecie i patrzą na rzeczy bardziej obiektywnie niż poprzednie pokolenia. Dla młodego pokolenia zagadnieniem najbardziej istotnym, jak się wydaje, jest samoistnienie niezależnej Litwy, względnie istnienie niezależnego życia narodu litewskiego. Pomimo oficjalnej propagandy rządowej dbają oni mało albo wcale o zachowanie całego splendoru przeszłości Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zewnętrznie ci młodzi Litwini przedstawiają się nadzwyczaj korzystnie. Wszyscy barczyści, wysocy blondyni o jasnych oczach i szczerych uśmiechach. W zachowaniu i w sposobie bycia zdradzali styl amerykański, podobnie jak w ubiorze. Gdy opuszczając bal wychodziłem z sali, podeszło do mnie dwóch studentów, oficerów rezerwy, z odznakami gospodarzy balu. Złożyli mi solenne podziękowanie za przybycie, oświadczając przy tym, że po raz pierwszy mieli zaszczyt goszczenia na swoim dobroczynnym dorocznym balu przedstawiciela Wojska Polskiego i że wyciągają z tego faktu na przyszłość jak najlepsze wnioski i nadzieje. Litwa i Polska powinny się porozumieć, powiedział jeden z nich na zakończenie swej krótkiej oracji. W czasie całego sezonu zimowego, od listopada 1938 do kwietnia 1939 roku odbywały się co drugą środę Cocktails Party u pani Urprzys, małżonki wiceministra, a od marca 1939 roku ministra spraw zagranicznych Litwy. Zaproszenie dla Korpusu Dyplomatycznego na te przyjęcia było stałe na cały sezon. Pomiędzy godziną 5 a 7.30 po południu w oznaczonych dniach nieduże mieszkanie państwa Urprzysów na piątym piętrze Wielkiego Domu Czynszowego na Laisves Alei Zapełniało się po brzegi prawdziwie interesującym towarzystwem. Przychodzili tam regularnie członkowie rządu litewskiego z księdzem Mironasem, wyżsi urzędnicy różnych ministerstw, przedstawiciele wojska z generałem Reklaitisem, czasem nawet też generał Rasztikis. Obecny był prawie zawsze cały personel politycznego departamentu MSZ. Bywali ponadto literaci, poeci, dziennikarze, ci ostatni zawsze w największej liczbie. Artyści, muzycy, rzeźbiarze, uczeni, profesorowie Uniwersytetu Kowieńskiego. Bywali też często młodzi ludzie po studiach za granicą, przeważnie we Francji. Przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego przychodzili stale, przynajmniej po jednym z każdego poselstwa, gdyż posłowie państw obcych pojawiali się u pani Urprzys rzadziej. Był to jeden z nielicznych kilku prywatnych domów litewskich, do którego wprowadzony był Korpus Dyplomatyczny. De facto był to jedyny salon polityczny Litwy. Do oficjalnego domu prezydenta Litwy bywali czasami zaproszeni posłowie państw obcych, jednakże z wyjątkiem posła Rzeczypospolitej Polskiej. Dla wszystkich atasze wojskowych otwarty był dom szefa oddziału drugiego sztabu generalnego, pułkownika Dulksnysa. Przyjęcia u państwa Urprzys były zawsze bardzo liczne i chociażby z tego względu bardzo udane. Pani Urprzys, wysoka, postawna blondynka w okularach, nie odznaczała się wybitną urodą, posiadała natomiast wysoce rozwinięty talent obcowania towarzyskiego i bardzo umiejętnie i wytrwale spełniała obowiązki pani salonu towarzyskiego. Intelektualistka wysokiej klasy o wyraźnie zachodniej kulturze, władająca świetnie francuskim i niemieckim, na swoim koktajl z party usuwała w cień nie tylko swego męża, ale i samego ministra Lozoraitisa. Jeżeli uprzednio nazwałem cztery panie z litewskiego towarzystwa boginiami Litwy, podnosząc ich wdzięk kobiecy i urodę, to panią Urprzys trzeba by zaliczyć do ich grona jako piątą boginię prezentującą typ nowoczesnej Litwinki w dziedzinie wykształcenia i politycznego wyrobienia. Obserwując strategię pani Urprzys w jej salonie i słuchając prowadzonych przez nią rozmów, a także sam z nią rozmawiając, odnosiłem wrażenie, że poglądami swoimi jest ona zbliżona do poglądów akademickiej młodzieży litewskiej, która pragnęłaby zerwać z historyczną Litwą, z Wielkim Księstwem Litewskim i stworzyć nowe podstawy życia narodu litewskiego. Stosunek pani Urprzys do Polski nie wydawał mi się zbytnio przychylny, Pokrywał się on z poglądami jej męża, jednak widoczne było, że i ona uznawała za pożyteczne co najmniej poprawne z nami stosunki. Podobnie jak jej mąż, wywodząc się z ludu litewskiego, nie była ona obciążona kompleksami urazów w stosunku do Polski, ani też chęcią oderwania się od tradycji szlacheckich dawnej wspólnoty polsko-litewskiej lub też sympatiami dla wielkiej historycznej przeszłości Unii polsko-litewskiej. Środowisko, z którego wyszła pani Urprzys, wykształcone za granicą, uznaje zgodnie, że Litwa współczesna należy wyłącznie do ludu litewskiego, który odbudował ją jako całkowicie nowe państwo. Stąd też jej stosunek do Polski jest pełen niedowierzania, czego właściwie polska państwo stosunkowo duże w porównaniu z Litwą żąda od Litwy. Czy Polska jest wystarczająco silna, by mogła przyjąć na siebie obowiązek gwarancji niezależności Litwy? Wreszcie, jak będzie z Wilnym? Bo i ta sprawa nie jest bynajmniej obca pani Ulprzys, pomimo jej poglądów. Na jednym z tych koktajls spotkałem przybyłego z Moskwy atasze wojskowego Czechosłowacji, pułkownika Ale, który ostrzegał mnie bardzo poważnie co do zamiarów niemieckich względem Polski, twierdząc, że w Moskwie mówi się zupełnie otwarcie i głośno w kołach dyplomatycznych o przygotowującej się napaści niemieckiej jeszcze w tym roku na Czechosłowację Polskę. Miało to miejsce w końcu lutego roku 1939. Innym razem, w końcu marca tegoż roku, spotkałem u pań Urprys atasze wojskowego węgierskiego z Moskwy, pułkownika Dessy. Ten znowu opowiadał mi przez czas dłuższy o spisku sowiecko-niemieckim w Moskwie zwróconym przeciwko Polsce. Potem pułkownik de był u mnie osobiście i bardzo poważnie ostrzegał Polskę przed grożącym niebezpieczeństwem, radząc poszukiwać rozwiązania w porozumieniu z Niemcami. W salonie państwa Urprzysów słychać było rozmowy, a raczej oderwane słowa prowadzone w co najmniej pięciu różnych językach. Dochodziły do moich uszu wyrazy francuskie, angielskie, niemieckie i rosyjskie, nie mówiąc już o litewskich. Natomiast języka polskiego... Nie było słychać nigdy. Opis życia towarzyskiego w Kownie nie byłby kompletny, bez rzucenia kilku szkiców o sposobie przyjmowania w domach dyplomatów różnych państw i panujących tam obyczajach. Tak się ułożyło, że poza domem państwa Harwatów bywaliśmy najczęściej w domu łotewskiego posła pana Siei i łotewskiego atasze wojskowego pułkownika Deglawsa. Państwo Siejowie zajmowali obszerny dom na ulicy Dworcowej, w pobliżu kościoła garnizonowego, otoczony dużym ogrodem. Pokoje w domu tym były bardzo duże i wysokie, z ogromnymi oknami i olbrzymimi kaflowymi piecami wyłożone posadzkami. Charakter domu utrzymany był również w urządzeniu wnętrza. Bardzo obszerny salon umeblowany w stylu francuskiego fin de siècleu, z mnogością kanap, kanapek, foteli, fotelików, krytych adamaszkiem lub pluszem, z obfitością stołów i małych stolików, zastawionych różnymi drobiazgami i licznymi fotografiami rodzinnymi. Leżało tam kilka dywanów, wyłącznie francuskich lub czeskich, w kwiatowe desenie o pastelowych barwach. Sala jadalna, dębowa, z myśliwskimi scenami i obrazami martwej natury na ścianach, ujętych w jasną dębową boazerię. W domu państwa Siejów było przestronnie, wygodnie i spokojnie. Całość tchnęła solidną zamożnością i pewnością bytu. Służba domowa była wyłącznie żeńska i wyłącznie łotewska, przywieziona z Łotwy, bardzo starannie dobrana, z mocnym podkreśleniem cech stroju ludowego łotewskiego, przypominającego stroje noszone na Litwie. Kuchnia pani Siei miała charakter francusko-rosyjski, typowy dla Rygi, stolicy Łotwy. Minister Sieja, poseł Łotewski, należał do starszego pokolenia łotewskiego, które w latach 1917-1918 stanęło przed wielkim zadaniem budowania Łotwy jako państwa niepodległego po długich latach obcego panowania, bo od XII wieku. Łotwa obejmowała obszary Livonii oraz dawnej Kurlandii, a na wschodzie część dawnej ziemi witebskiej. Była ona przez długi czas pod panowaniem Polski, Szwedów i Rosji. Pierwotne dzieje Kurlandii wypełniało od XII wieku panowanie zakonu kawalerów mieczowych. W ciągu krótkiego okresu zapanowania w Polsce Sasów królestwo kurlandzkie było lennem Rzeczypospolitej. Jeden naród łotewski, około półtora miliona, utrzymał się w ciągu wieków bez większej zmiany, przynajmniej pod względem języka, pokrewnego językowi litewskiemu, obyczajów i dążenia do niezależności. Minister Sieja był to 60-letni mężczyzna, mocnej jeszcze postawy o bardzo przyjemnej, wzbudzającej z miejsca zaufanie powierzchowności. Niedużego wzrostu, mocno zaokrąglony, w kształtach prawie łysy. Poglądami swymi w polityce wewnętrznej Łotwy należał do umiarkowanych stronników polityki prezydenta Ulmanisa, ale skłaniał się do kierunku liberalnego i był zwolennikiem przemian w ustroju Łotwy, zbliżających się do życia parlamentarnego wzorów państw zachodnich. W sprawach polityki zagranicznej Łotwy pan Sieja był gorącym, optymistycznym entuzjastą Ligi Narodów, oraz namiętnym prorokiem wiecznego pokoju na świecie opartego na powszechnym zaszczepianiu otwartego pacyfizmu jako jedynego skutecznego środka do moralnego rozbrojenia całego świata. Między innymi wierzył święcie w moc egzekutywy ze strony Ligi Narodów i w wykonanie 16. paragrafu jej statutu o wspólnej akcji członków Ligi przeciwwinowajcy niesprowokowanej agresji. Na powyższych założeniach opierał on, mniej lub więcej, swoje poglądy co do polityki zagranicznej Łotwy i co do jej stosunków z sąsiadami, z Polską w tej liczbie. W stosunku do Polski i do nas, Polaków, w poselstwie w Kownie minister Sieja był najlepszym, szczerym przyjacielem, często dyskretnym doradcą w orientowaniu się w stosunkach Państw bałtyckich, a w szczególności w problemach Nowej Litwy. Na Litwie posiadał bardzo dobrą pozycję, był niesłychanie popularny, powszechnie szanowany i wysoce ceniony. Przebywa już tu od kilkunastu lat i spełnia w korpusie dyplomatycznym kowieńskim funkcję dziekana. Wiadomo było, że jest w dobrych, zażywych stosunkach z prezydentem Litwy Panem Smetonu i z szeregiem starszych wiekiem polityków litewskich. Pan sieja i jego żona. Prezentowała typ matrony łotewskiej, matka licznych już prawie dorosłych dzieci, była uosobieniem bezpretensjonalnej, naturalnej godności, powagi i dobroci. W domu państwa siejów szczególnie przyjemne były śniadania, urządzane zwykle na dwanaście osób i, jak sądzę, przynajmniej trzy razy w tygodniu, naturalnie w sezonie. Były to zebrania prawie całkowicie pozbawione sztywności protokołu dyplomatycznego i dawały wrażenie, że się jest u kogoś z bliskich znajomych lub nawet rodziny. Z tej też racji były zazwyczaj popularne i cenione w dyplomatycznym kownie. Łotewski atasze wojskowy, pułkownik sztabu, generał Wiktor Deglavs, mieszkał ze swoją małżonką i córeczką na lajsves Alei. W ultranowoczesnym domu na czwartym piętrze. Państwo Deglasowie mieli obszerne mieszkanie, nowocześnie urządzone. Oboje byli młodzi i lubowali się w modnych meblach i gadżetach. Państwo Deglasowie jako para małżeńska stanowili niezwykły kontrast urody. Pani Deglas była piękną brunetką o czarnych aksamitnych oczach, o śniadej z różowym odcieniem cerze. Bardzo wysoka, ale proporcjonalnie i ładnie zbudowana. Ubierała się najchętniej w czarne, aksamitne suknie wieczorowe, które jeszcze bardziej uwydatniały jej imponujący wzrost, jej królewską postawę i urodę. Pułkownik Deglavs w wieku poniżej czterdziestki był najtypowszym przedstawicielem pięknego nordyka Łotysza. Może z racji skrajnego kontrastu typów państwo Deglawsowie byli z pewnością najbardziej interesującą parą małżeńską w towarzystwie kowińskim. Specjalnością towarzyską państwa Deglawsów było organizowanie małych obiadów i starannie dobranych zespołów i z zachowaniem wprawdzie wieczorowych strojów, ale bez obciążeń charakteru protokolarnego. Obiady Deglawsów zawsze na osiem osób z gospodarstwem włącznie. Doskonale pod względem kulinarnym były zawsze świetną okazją do wymiany poglądów i przeprowadzenia poważnych rozmów. Tam właśnie poznałem bliżej generalicję litewską, między innymi i generała Rasztikisa.